Dobry podcast. rusza się Bruno. Dzisiaj ruszamy z całą rodziną, z całym dobytkiem, z całym Majdanem, ze wszystkimi meblami, z pakunkami, z pichontem, z psem pichonta, nie, psa pichonta nie ma. No ruszamy ze wszystkim, po prostu przeprowadzamy się. Tak się zastanawiałem od miesiąca o czym zrobić odcinek. No i kiedy jest najmniej czasu, kiedy jest po prostu no, zajob, że tak powiem, no to trzeba nagrać odcinek, bo się miesiąc kończy a ja tak sobie sam obiecałem w duchu, że raz w miesiącu raz w miesiącu co najmniej wypuszczę odcinek, więc taki na kolanie trochę, taki na dziko ten odcinek, słucham kiełbasa i kanapka jestem na jednej bułce, także warunki polowe o, jakbyś kiełbasę mogła mi zrobić taka, taką Beata w tym, w mikrofalówce o, no, no, to poproszę, bardzo poproszę Chcesz kiełbasę? Taką pokrojoną z mikrofalki? Dobre. Może dobre, zjesz, wzmocnisz się. Dla pichonta też zrób kiełbasę, bata. Dwie. No, no. i kawę. No po prostu, tu co zacząć robotę jak człowiek głodny jest i zdenerwowany. To jest taka pora, że. 5:37. Dopiero? No. Chcesz zacząć coś się odżywiać. No Trzeba coś zjeść. Ja dzisiaj jedną bukę zjadłem o 10.30. No i bez musztardy nawet. Dajesz radę? bez musztardy? Zdałem bez musztardy. No nie ma musztardy. Mamy jakąś angielską, bardzo mocna, ostra taka. Chcesz spróbować? No, jak będzie kiełbasa. No dobrze, tak, jak będzie kiełbasa, to, to spróbujemy angielskiej musztardy. Yy, ostrej, piorunująco dobrej. Nie tam jakiejś warszawskiej. Nie, nie dobrej wcale dobra Zabija cały smak ten, yy, kiełbasy. To nie ma smaku. <laughs> nie. Właśnie, nie wiem, czy nie, może nie wyczułeś tej te kiełbasy jeszcze. Nie, mają, tylko one wymagają. Jest niedobra kiełbasa z Lidla. Jest ona jest generalnie niedobra, jeśli on, je, jak lubisz kiełbasę, wziąć taką do ręki, wiesz, A. sobie tak przygryź z lodówki prosto, tak jak mój brat po nocach. No to ona jest niedobra. Ona się nie nadaje. Ale, jeśli weźmiesz jeszcze samą kiełbasę na grill albo do mikrofalówki, Wychodzi z niej cały po prostu aromat i zdaje egzamin rewelacyjnie. Po prostu najlepsza kiełbasa na grilla. Te wszystkie grillowe, te takie typowo na grilla, się chowają do niej, bo ona jest jakoś, nie wiem, jakoś tam sztuczna, taka trochę ta kiełbasa jest. A po, o, po ogniu, jak dostanie trochę fal albo ognia, to jest super. Więc y, za chwilę pożywimy się pyszną, Ale pożywną chleb kiełbasą. Mają a, gdzie masz popielniczki? Bardzo dobre mają chleb. No nie mam pochwoniczki. Ona się nie pali. Użyj dyniczki. Mam Katar. W ogóle najgorsza pora chyba, jaka może być na przeprowadzkę. Gardło mi boli. Mam Katar. Nie mamy pieniędzy. No, no. Dziecko chore może na Odrę. Tak wygląda. Nie, no ty chyba byłeś szczepiony. Albo przechodziłeś w dzieciństwie. Nie przechodziłeś Nie Pamiętam. Jak do Anglii jechałeś, musiałeś przejść. Po no. drodze? Chyba, że przylatywałeś nad. Tak, nie. zawsze na Albo bokiem, po Bałtyku. To wtedy to nie. Jak się tam No to wtedy jak po Bałtyku, to nie. Nie wiem, jak tam mi zbiera to. No, nie możemy się tak opierać, bo jeszcze bym musiał ten Bluestradę robić nową. No i taki podcast, widzicie, z porwacki będzie, bo y, tak sobie myślałem wcześniej, wracając do tematu podcastu w ogóle i o czym będzie podcast, y, tak sobie myślałem wcześniej, żeby tak... Y, ta przeprowadzka by, by, byłaby taką e, takim, taką kotwicą do e, takich przemyśleń na temat tego, jak często zmieniamy nasze domy, co nazywamy naszym domem, jak to... Ja już robiłem o tym odcinek. Robiłeś o tym odcinek? <śmiech> o Od domu. Nie, ja chciałem e, po prostu... Moje dzieciństwo, całe moje życie, to był jeden dom praktycznie, bo ja się przeprowadziłem mając lat trzy i trochę może, i całe moje dzieciństwo, młodość, pierwsze takie wszystkie rzeczy, to było, to się działo w jednym domu, w jednym bloku, w jednym mieszkaniu. I, i mi się tak kojarzy właśnie z jednym domem. A, a Brunowi serwujemy, serwujemy piąt, piąty już w, w kolejce. A oprócz tego ma jeszcze jeden w Gdańsku, który, mówimy mu, że to jest jego najprawdziwszy, bo to jest najprawdziwszy. I ma jeszcze... E, u babci dom, taki jakby. No, no więc... Yy, ciekawe, jak on będzie wspominał te wszystkie... Czy on, on, czy to on to będzie powiem, pamiętał to. te wszystkie domy, czy jak on będzie wspominał w ogóle? Gdzie będzie ten jego prawdziwy dom dzieciństwa? No, to jest właśnie pytanie. No to zobaczymy. To wyjdzie dopiero za parę no, lat. To yy, nie, nie, nie, nie, nie siadaj. jest jesteś za ciężki jednak tutaj Pichon chcia, chce spróbować się na dziecinnej chustawce pochuśtać, ale ja ją będę właśnie wyciągał z ziemi. Ona jest dobrze zakotwiczona, ale ja ją wyrwę jakoś, wyrwę chwasta i, i damy sobie radę. W ogóle ten cały ten sprzęt ogródkowy to też trzeba będzie wywieźć. Te wszystkie doniczki, ten, ten, ten, no, ten piecyk, tutaj, ten, ten, ten kominek. Ja widziałeś go na zdjęciu u mnie kiedyś i no. powiedziałeś, że fajny. No. Wiem. wiem, gdzie tego można kupić używane stary, porzewiały fajne. No, droga rzecz to jest, a my dostaliśmy za free, takie od, od takiej babki, co a się wyprowadzało, razem z tą szablą, co mnie wisi na ścianie. A, bo w tej rupieciarni tam widziałem, wiesz, taki to? podobny. no, tylko chyba się, czy tam jakieś inny. Tak, muszę, tak nie naprawdę tak. chyba korzystaliśmy z niego ze trzy razy w ogóle. Jest bardzo ciężki, ale tak siedzieliśmy tam gdzieś, na przykład grill się skończył, to mówię, to raz palę w, w kominku i tak sobie tam od, od, otworzyłem ten komin u góry, w tej kozie jakby, i tam sobie podgrzewaliśmy te kiełbaski. No dobra, idę otworzyć tutaj tą windę, co? Takie przerwy mamy, jeszcze kawę pijemy, zanim zacznie, zaczęliśmy robić i to, to imię Mar Marcin godzinę. opowiada o, o stworzeniu, który najszybszym stworzeniu... W przeliczeniu na, ze swojego. Nie, w ogóle wielką, najszybszy. W ogóle. w ogóle najszybszy ruch, jakie wykonuje, stworzenie na, na Ziemi. Tak? <grych> Tylko nie pamiętam, właśnie, bo to oni w przeliczeniu na kilometry na godzinę w stosunku do człowieka podawali. O, nie o. wiem, czy on osiąga 20 tysięcy kilometrów na godzinę, czy coś na taką prędkość, czy 2000 tysiące... Nie, to Nie, starter, nie wiem, nie pamiętam. O, o. Przewrócił się o gitarę. Ale tak delikatnie, na tyłek. Już, już cię ta ratuje. Tata cię ratuje. Chodź, chodź, chodź, chodź. A, a, a, a! a! a! Już? Dobrze? ok. No i co tam? Jaka to jest stworzenie? Chodzi o to generalnie, że ono osiąga przyspieszenie rzędu chyba, bo mogę się mylić, 10 tysięcy G. Naprawdę jakaś kolosalna liczba. Ale nie zdradziłeś, jak się nazywa? Nie zdradzę, bo nie pamiętam, bo się nazywa po łacinie. Ale chodzi o to, że... Ale człowiek... to jest owad, czy to to jest? Zaraz, tak? Zaraz, tak. zaraz zdradzę. Ale chciałem no. wstęp zrobić. Aha. Więc to stworzenie osiąga takie przeciążenie przy starcie, i chodzi mu tylko o to, żeby pokonać 2 metry bodajże odległości. Nie? Nie? Telefon nie dzwoni. Wiem, podwodne stworzenie. Nie. Cała marnica. minus dzwoni. Nie, nie, nie. nie? Nagrywam. I jak wyłączę nagrywanie, ale nie wyłączę Zuma, to on się sam nie wyłączy. Nie. To jest właśnie minus, bo za, co chwilę mi tak właśnie baterie wszystkie znikają. Ty, ty jesteś od samolotów spec. No. I jakie przeciążenia mają piloci? 10 G. Nie mają takich chyba. No, co przy ty? ekstremalnych... Racji, przy pięciu ci się traci przytomność. Ale zabierka, przy ekstremalnych nie? tych to... akrobacjach... No to no to, to e, twarzynko... Ludzie, którzy są już, wiesz, przyzwyczajeni do tego i... Lubią to bardzo. Piloci akrobacyjni to, to do 10 G, nie? 10 G. No to to stworzonko osiąga przynajmniej 10 tysięcy G. E, I to jest zarodnik grzyba który wyrasta w końskim łajnie. Kurwa, grzyb jest najszybszy? Tak, tak, grzyb jest najszybszy. I słuchaj, i chodzi o to, że on wyrasta w końskiej kupie i, i zależy mu na tym, żeby zjadł go koń. A koń jest na tyle delikatnym stworzeniem, że nie, nie jest nic zje, w kupy. okolicy kupy. No. Kupy też nie. I on ale... musi wyskoczyć bo... do gęby. I on musi przynajmniej dwa metry odlecieć od od tego w trawę, żeby ta, Że po prostu do szczęki sobie tak musisz Nie, no one nie potrafią celować, no. Ale sta, startują tak... Wiesz co, to rośnie taki... Pę, ten, ta grzybnia, ten zarodnik jest na tak, czubku taki bańki, no. No. jakby balonik, on puchnie, puchnie, puchnie mm. i w którymś momencie Porchawka. takie ciśnienie jest, że on no. strzela, nie? No porchawki też zarodniki. No, ale nie osiągają aż takich prędkości. A ten robi takie coś, taką sztuczkę. Tylko po to, żeby zjadł koń i znowu go wysrał i tak w kółko. No. Ja nie wiem, co takie życie jest warte. No my mamy też podobnie w sumie. Ja Całe życie człowiek się męczy, przeprowadza. I gówno z tego ma. Robi od rana do nocy, maluje. I też kombinujemy, żeby chociaż te dwa metry od tego balastu. Cała, chociaż dwa metry, żeby się oderwać. Całe życie dla ja kupuje to te lotki, żeby te dwa metry we wyskoczyć, a tu nic. Nie, mamy plany. Nie liż tego, ten. Nie liż! liże ten rączkę od jakiejś grabi. Dobra, znowu mam jedną kreskę. No to jeźdź teraz, ciągnij temat. No ale co, jaki temat? Bo ja już teraz mi się ja skończę. grzyby i i ludzkiego życia. Nie, już dobra, bo będziemy gadać o przeprowadzkach, a nie o strzelających grzybach prosto do paszczy konia. Ja myślę, że jeżeli chodzi o Twoją przeprowadzkę, powinniśmy wykonać jeden, jedną ważną rzecz. Powinniśmy otworzyć tą pakę w tym samochodzie i coś tam włożyć. No, dopijemy kawę i zaczniemy to robić, właśnie. No, a, tak, <coughs> tak. Tylko, <coughs> tylko w czasie trzeba mnie coś po latarki. Nie, to do ósmej się jeszcze jasno jest. Jeszcze mamy dwie godziny jasno. To jeden kurs po, zrobimy pojazd za dnia, drugi za no, po nocy. Po tak? jasności. Ja już się przeprowadzałem tu po ciemności. Jak się tu wprowadzałem? To po ciemności, nie? Jakoś tak. Po ciemności w końcu. Tak mi się kojarzy, że ciemno było. Mamy, mamy, mamy. Cały czas ćwiczy drążek, Drąży temat drąż, drąż, Drążek do buzi i miecz. Ziu, ziu, ziu, zrób. Maścia to polisz. Zrób, zrób. O, widzisz? Jak robisz? Jak ten? Jak Jedi? Kaptur. Tak. na no zarodniki. Niedawno wyszliśmy, wiesz, zimno było, zima była generalnie i jak, Koniu, coś jak chodził na spacer, to głównie siedział w wózku w czasie zimy. A nie chodził wcześniej, to też siedział w wózku. I niedawno był pierwszy raz taki, taki spacer, gdzie on sobie mógł pospacerować na trawie, na trawie. Bata go wypuściła pierwszy raz w życiu na trawę i nie wiedział, co to jest. nie i się przewrócił i próbował wstawać z tej, z tej trawy, ale w taki sposób, żeby nie dotknąć jej, jej dłońmi. Po prostu, wiesz, tak na samych nogach próbował, kombinował. Robił takie różne sztuczki, takie wyginasy, żeby tylko nie dotknąć dłonią, bo mu to się, wiesz, mu się to kojarzyło z jakimś, nie wiem, coś. Koliło go tam, czy coś, nie wiem, jakaś dziwna struktura dla niego była tajemnicza, czy coś. Nie wiem. Ja też nie wiem, ale on generalnie cały czas nagrywa Zjedliśmy kiełbasę o, Odbiło mi się ja nie tak po cichu miejsca Ale się zaraz bierzemy już właśnie Koniec tego nagrywania, koniec tego dobrego Beata, masz klucze, tak? Do nowego domu? Dobrze. No to się bierzemy. Tam będzie, mam nadzieję, dobrze z parkowaniem pod domem. Żeby nie targać tam. Tam jest. A tam już jest prosto. tam jest w miarę prosto, nie? Chociaż trochę pod górkę no, pod górkę? Jak mi się wydaje, że tam jest pod górkę właśnie No dobra, to pod... Całe życie pod górkę No ale będziecie teraz blisko, możemy do Nelsona chodzić czasami O właśnie A Nelson ma tą przewagę dla mnie, palacza przynajmniej Nad, nad Sugar, że jest ogródek z tyłu No I Można sobie siąść i... No właśnie, a w Sugar to na ulicę, na chodnik wychodzisz Poza tym w Sugar jest za dużo Polaków Tak, a do Nelsona nie chodzi nie, tam w ogóle prawie nikt nie chodzi. Nie, tam w szachę chodzą grać i w brydżach. No i to jest tak. dobre, spokojnie jest, wiesz. Nie, w Sugar to jest takie właśnie, wszyscy się złażą i to no nie. nie jest takie... Wiesz, jak chcesz kogoś spotkać, to idziesz. do Jak chcesz kogoś spotkać, a jak, poznać, to do Sugar, jak tak? chcesz się napić piwa, to idziesz do 10, na przykład. Tak, nie a, nie a jak chcesz, żeby ci wylizali kciuki, na przykład, to idziesz do Kingshead'a, czy, czy... To w Kingshead'ie ci liza i kciuka? Próbowała mi wylizać te kciuki, ale ja nie ale co, dałem. No, widocznie lubi to dziewczyna po prostu. Piotr, tak dziewczyna. Piotrkowi cała. Obsa dziewczyna wzięła y, dłonie. Cała wzięła... mu, no. Tak, a po tak. czemu? Po knykcie. No, tak? Ale co, pokazywała, że tego, że dobra, dobrze się? Czyli... Potem mu tak pokazywała. Y... Naprawdę? No. Ja. przybażę wiesz. Najpierw mi zaczęła wycierać pod y, banknotem. barmanka? Nie, klientka. No, no. Potem barmana mi wzięła tak pod brodę. A no, potem to... się napatoczył Piotrek. No. No. A, a potem na się Piotrek no i zaczął mu stać kciuk no jest. a jakaś starsza czy... nie, mał lata i, i teraz, teraz Piotrek chodzi specjalnie do A My mu kciuki. My myje kciuk dostał, i idzie dostał, ten, dostał <laughs> takiego potysza tak, teraz on się czai z kciukiem pod, pod dyskoteką bo czasami nie znamy swoich pragnień nie? może on całe życie chciał, żeby ktoś mu ssał kciuki i, I nagle, nie wiedział o tym i tu nagle proszę no. ja potem żeśmy ją widzieli jak leżała na ulicy aha <laughs> No dobra, to bierzemy się za przeprowadzkę. No i w tym momencie powinien pojawić się dźwięk takiego przyspieszonego czasu, przewijanej taśmy lub coś coś w tym stylu. Chodzi o to, że nie było czasu nagrywać więcej podczas przeprowadzki. Wzięliśmy się ostro za pracę i e, muszę Wam powiedzieć, że e, no było bardzo ciężko, bardzo ciężko, tym bardziej, że miałem terminy napięte. Już nie pamiętam, czy ja to mówiłem, czy nie. Miałem taki termin, że przeprowadzałem się cały piątek, wywoziłem to wszystko, trzeba było wyprać dywany, pomalować pokoje, a do ósmej rana w sobotę trzeba było oddać wszystkie klucze. Więc 20 godzin ciężkiej, wytężonej pracy, jeszcze w ten sposób, że potem spałem tylko 3,5 godziny, piąte rano pobudka. W sobotę, bo jeszcze nie wszystko było zrobione, bo naprawdę już po takiej ciężkiej haruwie to człowiek wieczorem chodzi jak taki zombie. I e, no i po prostu co? Oddało się dom stary, nasz kochany. Znaczy kochany, to no trochę kochany. No i wzięliśmy nowy dom. I z domem to jest tak podobnie jak z samochodem, że jak się kupuje używany samochód i używany dom, to wszelkie usterki niedogodności wychodzą po czasie. No i w tym nowym domu. No i w tym domu też okazało się, że nie jest tak fajnie jak powinno być. Jest trochę zimny, zimniejszy niż stary. Trzeba będzie więcej wrzucić drew do kominka. Nie jest kominek. Jeden na gaz, jeden na y, normalnie na, na drewno, także może być przyjemnie w długie zimowe wieczory, ale do zimy jeszcze daleko, a tymczasem stara zima nie do końca ustępuje, bo niby wiosna, niby fajna, zimna jak cholera. No. no i dobrze. No i e, co jeszcze? Ciężko było, sami już o tym wiecie, a teraz sobie. Postanowiłem to trochę odreagować i umówiłem się z moim pomocnikiem, Pichontem na piwo w pubie Nelson. No i teraz do niego właśnie zdążam, co słyszycie po moim przyspieszonym oddechu. I tam właśnie dokończę ten trochę dziwny, chaotyczny odcinek, ale chaos w moim życiu, jak mówiłem chaos, wszędzie. Wciąż mieszkam na kartonach, wciąż mieszkam wśród czarnych, zapakowanych różnymi rzeczami worów. Nie do końca wiadomo, co jest w środku. Naklejki podchodziły, napisy mm, okazały się nie tak czytelne, jak by się wydawało, bo co mi daje napis kuchnia. Jak ja szukam na przykład czajnika, a kartonów z napisem kuchnia mamy 12 na przykład. No i co? I gdzie jest czajnik? Powiedzcie mi, gdzie jest czajnik? Wiecie? Ja nie wiem. No, już tutaj widzę, Pichon stoi. Stoi pod tym lokalem, czeka, wypatruje Pali sobie fajeczkę i pyka sobie coś w telefon. A ja sobie idę i tym sposobem doszedłem. Do tego ciekawego miejsca o nazwie Admirał Nelson, anno Domini 1900 rok. Cześć Pichoncie, mój pomocniku w przeprowadzce. Hi, you all right? Yeah, Ja, okej. Okay. Jak tam. Ty no, mi ja teraz nie puszę, bo ja nagrywam. Nagrać złożyć dzisiaj na palec i do pichonu jutro. I chuj, idę na piwo z pichonem, dole. No takie nagranie właśnie dałem, jeżeli to było słuchać, mam nadzieję, że nie, bo to tam nie do końca sensoralne słowa są, ale to trochę drętwo jest, nie, w tym lokalu? No, to jest dziadkowy lokal, To no. jest fajny, bo tu nie ma a, młodzieży, nie ma wszystkich, których się poznaje. To niż... może tam do tego, do... C a młodzież? King... Nie, nie, nie na no, młodzież, nie, King's To To jest w ogóle Billard? Nie, ja bym chciał a, taki, bardziej taki bardziej mordownie, tak bardziej. Taki, wiesz, żeby tak się... Umordować. No bo, wiesz, nie, chodzi o to, że, wiesz... Wymęczyłem się strasznie na tej przeprowadzce, zresztą Ty też, bo A, Krzyż tak. Cię bolał. Bolał Cię Krzyż? Hemoroidy mi znowu wylały. Hemoroidy, no bo to przesilenie, jest i, i hemoroidy wychodzą. No i wiesz, Cześć Chris, how are you? You yeah. <laughs> okay. Jak się mieszka tutaj? Bardzo dobrze. Też się przeprowadziłeś? Też się przeprowadziłeś tutaj? To Kiedy? No, na... bo ja też się tu przeprowadziłem teraz przed chwilą, niedawno. A ty tam mieszkałeś tam? Na Harlingham Road. Aha. Tam koło tej górki coś. No, Spotkaliśmy no, no. na Sankach A teraz no. mieszkam tam na, właśnie ciężko mi zawsze wymówić. What What? what, what nabby. Nabby street? Whatnaby street? No. A, tam gdzie wszystkie bogate miasta. Bogate mieszkają? No ty widzisz, ja też no, bogaty. tutaj droga... oh, yes. no. Nie, tutaj co, dwa. Nie, w marcu. No, jakoś tak, ne? W marcu. A to było cholera, żeby wszystko... W... Fajnie mieszkanie. No, to to cholera, ciężko skręcić, nie? To wszystko dostać tam na górę. No, skręcić ciężko jest tam. Jak masz pralkę, pralkę? No. no żeby skręcić. No. Um, ta pralka to było... <laughs> ja ja, to ja nic dziwiało. mi nie było, bo my znosiliśmy. Z mm, oh. pralkę. <laughs> <laughs> tak, ale chodziłeś na dół, ja musiałam do góry iść. No tak. Mm, mm. No. Próbowali mnie fotel, bo też tutaj, na Nelson mieszkam. Też jest wąsko. I fotel chcieliśmy wnieść na górę i się no nie dało utknęliśmy. My musieliśmy tak jak fotel, my mieliśmy hmm. fotel i to było na, na spódu tam gdzie są te, te drewno, żeby, te, żeby to stało. Hmm. Myślałem że to wszystko skręcać, hmm. i to, to, to tam po z tego pokoju. Hmm. Fajne mieszkanie, fajne lokacje tylko te są parkowanie. parkowanie. No, tu to jest, naj, tu jest najgorzej, bo tu masz tylko ten kawałek, tam dalej ci się nie chce, hmm. a tu za zakrętem jest no nie ma miejsca. A pamiętam, coś jak miesiąc temu. O, ta wariatka, co tutaj mieszka, na no. tej ulicy. No wiem, wy... słyszałem o tym. Ona, ona, wysła, ona wysłała... No. Notis e, wysłała. No, no, no. Notice, bo ja tutaj... No. Masz naklejkę e, Brookhouse College. I ściągnąłem. No. No, już... no. A tutaj było Brookhouse College no. na naklejkę. Ja ona list do, do Brookhouse. Tak, ale jak tam widzisz, to wcale no. nie blokowało. To to no. było, bo tam, ja tam zaparkowałem. No. i tak, Ja tylko chodzę do roboty. Chodzę do sklepu no. i to tam stało 5 dni. No. A ona tam zdenerwowała, mówię, że blokowało. Ambulanców, uh, strażników. Wszystko <laughs> blokowało. Um, i, I wysłał notice do, do Brookhouse z registracji. Ja. Hmm. miałem jej objechać. A, myślać, a nie, uh, ten kraj jest pełno wariatów. No. A, a tak mówię, że tutaj sadziłem samochód. Co, sadzimy, no, na weekend tam pojeździł, mm -hmm. a jak w niedzielę tutaj sadzę, ja tutaj nie używam aż uh, mm -hmm. as w sobotę, na weekend. No tak. Mm. No, no to bardzo oszczędnie. Nie, nie dość, że pali oszczędnie ci, to jeszcze nie jeździsz. Dobrze no, na no, figurę też. No, trzeba. Wiosna idzie, nie? No dobra, my lecimy na piwo. Też na figurę idzie, idziemy. Nie? A, to na piwo. No. Aha. Może zdziwiliście się e, dziwnym trochę akcentem tego napotkanego kolegi, ale on... Ale on e, Przeprowadził się do Anglii z Polski, będąc dzieckiem i on tu mieszka już chyba od siódmego czy ósmego roku życia i tak mu się właśnie ten akcent poprawił <grych> z polskiego. Potem jeszcze mówił, że na, na wakacje do babci jeździł, ale no, nie zapomniał do końca języka jak widać. Nie, dobrze mówi. No, tylko akcent silny, nie? Już... No, bardzo, tak. To rzadko się tu zdarza u Polaków, nie? po taki akcent. No. No dobra. No na razie tyle w tym wejściu. Jeszcze trochę spabu, bo ja już teraz nie wiem co gadać. W sumie, bo to... ale Ja z hemoroidami to żartowałem jakby co. Nie, to idzie wszystko na setkę. No dobra, dlatego ja mówię. No. Aha, czyli nie masz hemoroidów? Nie, nie, nie mam, nie mam hemoroidów. No. Ale zmęczyłem się tą przeprowadzką, mimo że nie zapieprzałem tak intensywnie jak ty. I powiem ci, że cię podziwiam. Że kurde te parę dni spał po 3 tam, czy 4 godziny. No, jak już wejdę w rytm, to idę, nie? nie ja to po, tej, po pierwszym dniu, co ja wróciłem do domu, to padłem od razu i poszedłem spać, a po drugim też trochę, ale potem miałem zakwasy, wiesz to w nogach, w piszczelach jakby No i tyle no, także powiem. powiem Przeprowadzka to jest nic fajnego. Jak to kolega mówi, fotel nie wszedł. mu tam. Nie, nie pralka. Jemu pralka. Nie pralka. fotel. Tobie, fotel, jemu pralka. No, bo to jest generalnie wąsko i, i jak się nie ma mebli rozkładanych na części, no to jest w niektórych chatach problem, żeby wnieść. No, to jest no, taki urok tych starych domów. Ulice są datowane. z sprzed 150 lat gdzieś te domy, na tej, tej ulicy, gdzie mieszkamy tak. tutaj, nie? Te tutaj tak 140-160 lat dajś? Tak. Pap 1000, Anno Domini, jak mówiłem, 1900, czyli 112 tylko. No, ale tu masz, widzisz, o, idąc tą ulicą, to widać sobie po tych domach, tam masz starą, starą, to, masz stare pogotowie, a tu masz stare straż pożarną, zobacz, to była remiza kiedyś dawno. A teraz siedzi Chińczyk. Widzisz? Który bez przerwy potrzebuje? A potem telety. był fryzjer tutaj. Taki wielki? No nie, czyli tu był fryzjer i chińczyk. No, no a tutaj a ja była to się ambulans. teraz. Tu coś jeszcze jest. To właśnie jakaś jest taka rezerwowa, wiesz? Został, nie? Są, to są, ok. są. I, jakieś, ja bym chciał zadać, jak to wygląda w środku, bo to widać to sklepienie, tam takie jest to ciekawe. To wygląda w ogóle jak zakład pogrzebowy, nie? Bo no właśnie. Czarny, taki krzyż czarny. dziwny No, no zeszliśmy z tematu. Trzeba zaznaczyć, że czarny jest. Są no czarny. Nie ma, czerwonego, nie ma czerwonego krzyża, tylko czarny krzyż. Albo nie. Biały. Krzyż jest biały na czarnym tle. No. Taki odwrotnie jak krzyżacy trochę. No, no dobra. A dzwony co tak napieczają dzisiaj? No nie wiem właśnie, czemu tak. czy ktoś się żeni, czy, czy ktoś umarł. Po co mają tak... Ostatnio jak umarł, bo to dzwony tak waliły. Ja myślałem, że to właśnie... Dlatego, a potem dopiero się połapałem jak tutaj Anglicy nienawidzą tej Thatcher. Ale nie wszyscy, bo nie, niektórzy. nie wszyscy, ale czy taka fala nienawiści w ogóle była? Nie? No była, bo górnicy dostali ostrow dupę od niej tam w latach 70. Ale 80. A to jest właśnie ciekawe, ja nie wiem na czym ty odcinek robisz, czy to w ogóle ci pasuje. Nie, no nie pasuje mi nic w sumie w tym odcinku, ale ten odcinek jest chaotyczny. Ale ja podejrzewam, że tam no, w Polsce też pewnie się o tym mówiło, że e, po śmierci Taser to były takie manifestacje, gdzie ludzie przebrani, złożyczyli jej strasznie, e, nie pamiętam jakich słów Ale wojna wygrała, nie? No, ale, ale że właśnie używali takich zwrotów, że że no. w Polsce jakby ktoś umarł i by wyszli ludzie no. na, na ulicę i się z niego wyśmiewali, że dobrze, że umarł, no to Tutaj? byłoby dziwne. No nie. No ja, dobra, jest to mordownię. ja wyłączam na razie. To masz mordownię. Tu jest mordownia. No to wchodzimy. Czekaj. No tak smutek też jest, kurde. To jest Przecież... bardzo smutne, Ty a, a czy czasami w cukrowni dzisiaj nie jest taniej? W poniedziałki? A ja nie wiem. 1,95 yy, nie... 95 za piwo? Nigdy nie obczajałem, że to są jakieś promocje. Wiem, że w jakiś dni jest tanie, ale ja tak często chodzę, że ja Ta, nie jedziemy do Sugar. I też znowu wylądujemy w Sugar. No. To... A bo tym jeszcze nie byłem. Ale to taki... A tu, a tu się to, ostatnie dziadki napieprzały i żeśmy z Piotkiem się wcieli, wiesz? Tak? No, żeśmy pod sugar właśnie nas przyciągnęło. To nie będzie nic się, chyba. Żeśmy ich rozdzielali. Dzwonią i dzwonią gnoje. Tak? No. A jeszcze się wtrącaliście po polsku? Nie, po amerykańsku. No. Aha. <śmiech> <śmiech> Zostaw tą pralkę. <śmiech> Zostaw tą pralkę, chojo. Dobra, wchodzimy. Mam konkurencję generalnie najlepiej chciałbym wam poopowiadać jak to jest z wynajęciem domu ile to kosztuje, jakie trzeba mieć papiery co trzeba załatwić ale mi się nie chce szczerze mówiąc jestem za bardzo, bardzo zmęczony i właśnie potraktujcie ten odcinek który właśnie usłyszeliście jako wycinek mojego cha chaotycznego życia taki chaotyczny odcinek jakim jest moje ostatnie chaotyczne życie bardzo marzę o tym żeby Mieć już, żeby wszystko miało swoje miejsce w moim domu Żebym miał jakieś kurcze wolne dni wiedzieć Żebym mógł coś zaplanować na tydzień z góry Ale na razie to jest absolutnie niemożliwe Muszę po prostu wyjść na prostą z, z tym całym bajzlem no. Ty już wyszedłeś na prostą? Ale z czym? Z bajzlem Ale Ja to jest nie mam bajzlu Ale jestem minimalistą, nie mam bajzlu No właśnie, to jest minimalistą i tak Ci właśnie zazdroszczę minimalizmu. No ale widzisz, ja nie mam telewizora, także mnie nie zazdrościsz. Nie masz telewizora, ale nie obejrzysz sobie Grę o Tron. A Ty też sobie nie obejrzałeś dzisiaj. No ja nie obejrzałem sobie dzisiaj, bo jeszcze anteny nie zawiesiłem, no. A był plan taki, żeby zawiesić antenę, ale przyszedł właśnie Marcin i na piwo zamówił. Tak. Jednym, jednym głupim e, e, jednym głupim meseżem, jednym głupim e, jedną głupią wiadomością, może zmienić się myślenie człowieka człowiek siedzi w pracy i mówi tak zapieprzam, zapieprzam, zapieprzam przyjdę do domu to dzisiaj tak, zrobię dzisiaj blat bo tam taki blat muszę zrobić jeszcze i zawieszę antenę potem coś jeszcze zjem pójdę pozamykać koledże wrócę i sobie obejrzę Greotron. już a tu nagle dosta, dostaję wiadomość jakieś piwo no, I ta I odmieniła całą, twoją świadomość, całe myślenie tak. się zmienia. Człowiek przekombinowuje cały plan i mówi tak. A czemu nie? A to, ale ja nie mam czasu. Ale już mówiąc, że nie mam czasu, naginam, naginam y, te moje nie, niemanie, niemanie czasu i i mówię, to przyjdź do mnie, ja mam cztery piwa, wypijemy, porobimy. Nie miałeś czasu cały czas, jak piliśmy nawet to pierwsze piwo, to jeszcze ty nie miałeś czasu. Nie miałem, ale już po pierwszym piwie, jak to się mówi, świat się no. zmienił trochę bardziej, a po drugim, trzecim się całkowicie zmienił. W końcu okazało się, że nie mam wierteł, nie mam kołków, nie mam, nie mam śrub. No i jak tu zrobić cokolwiek, no? Ale wcześniej nie miałeś, rozumiem, te wiertła. No miałem. Nagle zniknęły. To się nazywało zakrzywieniem czasoprzestrzeni przestrzeni, chyba. A, czy tam. W, w, wchodzę w alternatywną rzeczywistość. Po dwóch piłach wchodzi się w alternatywną rzeczywistość, której się już nie ma tych wierteł, które się miało ani tego, i idziemy na inny tor w ogóle. Bo ten dzień całkowicie by inaczej się ułożył. Mam nadzieję, że. Nie ułożyłby się, żebyś w chaosie, a tak to masz prostą sytuację. Tak, po no prostu. Tak, jest, jest dobrze. Jest dobrze. Lepiej niż gdybym miał wiercić teraz. Borować borować, drążyć temat a więc to tyle na dzisiaj i tyle w tym odcinku zapraszam do słuchania Ruszaj się Bruno następnym razem, mam nadzieję, że będzie mniej chaotyczny, że będzie z jakiejś wycieczki może, albo z jakiegoś fajnego miejsca I może będzie cieplej, może będzie bardziej wiosennie i dlatego Was zapraszam i tyle na tym odcinku bardzo, bardzo, bardzo chaotyczny, myślę, że powtarzam, cześć pożegnaj się do widzenia. Paj.